List do Rzymian, szósty rozdział, przeczytajmy od trzeciego wiersza. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my,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 Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. I wczoraj na podstawie tych wierszy skomponowałem wiadomość SMS, którą rozesłałem do swojej rodziny i różnych znajomych i kogo tam nie miałem na swojej liście. Chyba ze 100 tych SMS-ów wysłałem. I w odpowiedzi dostałem również jakieś życzenia, podziękowania i chciałbym przeczytać trzy z nich, które odzwierciedlają świąteczny nastrój. Pierwszy SMS. Zgadnij kto, zgadnij skąd. Życzę Ci wesołych świąt. Nie myśl sobie, że to bajka. Życzę Ci smacznego jajka. Niech tradycja wodę leje, bo zajączek dziś szaleje. SMS numer dwa. Niech Wam jajeczko dobrze smakuje. Bogaty zajączek uśmiechem czaruje. Mały kurczaczek spełni marzenia, wiary, radości, miłości, spełnienia. I najlepszy SMS numer trzy. Przez śnieżycę zasuwając się przebija silny, siny zając. Za jajo dzielnie pędzi, choć zimówki ktoś mu zwędził. Pewnie wina to baranka, bo od rana jest na sankach. Gdzieś widziano Mikołaja, to są wielkanocne jaja. Kochani, dla wielu obecne święta, to nic więcej, jak kilka wolnych dni, aby się wyspać, poleniu chować, łobeżreć, polać wodą i poszaleć. Jajka, zajączki, kurczaczki, baranki, a nawet zagubione Mikołaje stanowią istotę, czy niezbędne elementy tej świątecznej uciechy. Oczywiście dla niektórych, co bardziej religijnych, te elementy, czy każdy nawet z tych elementów niesie jakiś głębszy duchowy przekaz, ukrytą symbolikę nowego życia, odkupienia, zwycięstwa. I oczywiście nieważne, że ich korzenie są pogańskie. Dla współczesnego człowieka to nie stanowi żadnego problemu ani zagrożenia. Liczy się Czytelna i znajoma forma, w którą można nawet ubrać teologiczne treści. Jak wiecie, w moim przekonaniu, wszelkie pozabiblijne ozdóbki nie stanowią żadnego solidnego punktu odniesienia i nie wnoszą nic pozytywnego do zrozumienia ani świętowania opisanych w Bożym Słowie wydarzeń. Raczej, Postrzegam je w kategoriach niebezpiecznych domieszek, które nie tylko nie pomagają w ogarnięciu Bożego objawienia, ale je rozmywają, a często nawet deformują. I patrząc na absurd i pustkę współczesnego świętowania, jestem skłonny do całkowitego odseparowania się od wszelkich kalendarzowych tradycji i świątecznych obchodów. Z drugiej strony Szkoda przegapić szczególnej okazji, jaka pojawia się w tych świątecznych okresach okazji, aby wskazać na biblijne prawdy i wydarzenia, których te święta rzekomo dotyczą. Każdego roku więc przeżywam swego rodzaju napięcie, zmaganie wynikające z jednej strony z pragnienia nieupodobniania się do religijnej modły tego świata. A z drugiej strony, spragnienia dotarcia do ludzi tego świata z dobrą nowiną. A dobra nowina jest taka, że Boży syn, Jezus Chrystus, przyszedł na ten świat w postaci sługi. Narodził się w ludzkim ciele, prowadził czyste, bezgrzeszne życie, które ofiarował za grzech całego świata, cierpiąc i umierając na krzyżu Golgoty. Został złożony w grobie który jednak go nie mógł zatrzymać. Ale zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami po trzech dniach powstał z martwych i objawił się jako żyjący. Jezus żyje. Powstał z martwych, ukazał się swoim naśladowcom i wybranym posłańcom. Na ich oczach wstąpił do nieba, skąd też wróci na dzień sądu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich, i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, będzie sądzić żywych i umarłych i ustanowi swe królestwo w fale. Dobra nowina dla Ciebie i dla mnie jest taka, że jeśli w Niego wierzymy, jeśli Jemu ufamy, jeśli w Nim i w Jego dziele pokładamy naszą ufność zbawienia, ratunku z naszych win, odkupienia z naszej nieprawości, jeśli oddajemy się pod jego panowanie teraz i tutaj, będziemy mieli udział w jego wiecznej chwale. Chrześcijaństwo wyróżnia się spośród innych religii wieloma elementami. Niektórzy uważają, że wszystkie religie są takie same, tylko jakieś tam drobiazgi je różnią, ale to mówią ludzie, którzy nie znają istoty tych religii. Ktoś powiedział, tak, religie prawie niczym się nie różnią, tylko zrozumieniem Boga, zbawienia, życia wiecznego i tego typu spraw. Oczywiście jednym z kluczowych zagadnień chrześcijaństwa jest kwestia zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy, że są różne reakcje ludzi na zmartwychwstanie. I pozwólcie, że kilka z nich króciutko przedstawię. Pierwszą z nich, taką chyba najbardziej dzisiaj rozpowszechniającą się w tak zwanym zachodnim świecie, jest reakcja racjonalizmu. Racjonalizm mówi, że zmartwychwstanie musi być odrzucone, dlatego że nie da się go ogarnąć ludzkim rozumem. To o czym już wcześniej powiedziałem. To jest taki taki humanistyczny światopogląd, który czyni z ludzkiego umysłu absolutnego sędziego wszystkich rzeczy. Jeżeli coś jesteśmy w stanie ogarnąć i wyjaśnić naszym ludzkim umysłem, to możemy uznać to za prawdę. Ale jeśli coś wykracza poza nasze zrozumienie, to nie jesteśmy w stanie uznać tego za prawdę. Musimy to odrzucić jako kłamstwo. I w taki sposób ludzie kierując się własnym umysłem, który jak wiemy jest słaby i ograniczony i ślizga się tylko po powierzchni poznania, nawet w sferach fizycznego świata. Ludzie odrzucają duchową rzeczywistość, odrzucają Boga i odrzucają fakt, jeden z najbardziej historycznych, potwierdzonych przez historię faktów zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Inną, podobną reakcją, ale nie wynikającą z tego, że to się nie mieści w ludzkiej głowie, jest po prostu ludzka niewiara. Jest wielu, którzy po prostu wątpią w to wszystko, którzy mówią, ja nie wiem. Ja nie jestem w stanie tego zweryfikować, nie jestem w stanie tego sprawdzić, ja po prostu nie wiem. I oczywiście są ludzie, którzy szczerze szukają odpowiedzi, którzy starają się czegoś dociekać, zlają pytania, próbują dojść do tego, co jest prawdą. Ale też jest wielu takich, którzy nie wierzą, dlatego że odrzucają przedstawiane im fakty i argumenty. Nawet kiedy nie znajdują logicznych argumentów, i tak pozostają w swej niewierze. Przykładem są chociażby faryzeusze, o których możemy dalej przeczytać w Ewangelii Jana w XI rozdziale, kiedy doniesiono im o zmartwychwstaniu Łazarza. Ich reakcją nie była wiara w Jezusa, tak jak tych tu wcześniej, ale czytamy, że postanowili zabić i Jezusa, i Łazarza, mimo niezaprzeczalnego faktu, że ten, który leżał przez cztery dni w grobie, powstał z martwych. W tej historii, którą Pan Jezus opowiada o łazarzu i, Biedaku, czytamy, o łazarzu i bogaczu, przepraszam. <śmiech> czytamy, że bogacz mówi, panie, poślij kogoś z martwych, to wtedy uwierzą. Abraham mówi, jak nie uwierzyli Mojżeszowi i prorokom, to choćby kto z martwych powstał, nie uwierzą. A więc są i tacy ludzie, którzy mając fakty przed oczami, będąc naucznymi świadkami cudów i bożych dzieł, tak jak Egipt, zatwardził swe serce i pozostał w niewierze, jak Faraon. Inną reakcją na zmartwychwstanie jest po prostu obojętność. Wielu ludzi mówią, mówi, okej, okay, ja nie wątpię, Jezus może i zmartwychwstał. Ja nie podważam tego faktu, ale tak naprawdę to, to nic nie wnosi do mojego życia. To nic nie zmienia w moim życiu. Czy Jezus da mi pracę? Czy, czy, czy pomoże mi w tym, pomoże mi w tamtym? Czy Jezus coś może dla mnie zrobić? Jak sam się nie wezmę za robotę, jak sam się nie postaram, jak, jak, jak sam sobie nie pościelę, to co ten Jezus dla mnie może zrobić? I po prostu, okej. Okay. Nie, nie kwestionują, ale też nie widzą, w jaki sposób zmartwychwstały Jezus mógłby coś wnieść do ich życia. I są obojętni. Wielu religijnych ludzi tak naprawdę praktycznie są obojętni na Jezusa. I, jego, i fakt Jego zmartwychwstania nic nie wnosi w ich życie. Chociaż nawet może raz do roku przyjdą do kościoła, takiego czy innego, podzielą się jajkiem, Zrobią różne jakieś tradycyjne rzeczy związane z jakimiś obchodami jego zmartwychwstania, ale następnego dnia i przez pozostałe dni roku nawet im na myśl nie przyjdzie, że ten zmartwychwstały może cokolwiek w ich życiu zdziałać i że mogą się do niego zwrócić i że, mogą, że winni go poznawać, że winni mu się poddać. Nic z tych rzeczy. Są obojętni. Oczywiście są ci, którzy... Po prostu żyją w ignorancji, nieświadomości. Nigdy nawet nie słyszeli imienia Jezusa, nie mówiąc już o tym, że za nich umarł i zmartwychwstał. I ich reakcja na zmartwychwstanie jest żadna, ponieważ jeszcze nikt im nie powiedział, że Jezus za nich umarł i zmartwychwstał, aby dać im nowe życie. Gdy czytamy Ewangelię, dostrzegamy w nich te właśnie reakcje ludzi. Tam znajdujemy ludzi, którzy różnie zareagowali na wieść o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ale w centrum tej ewangelicznej narracji jest zaskoczona wiara. Zaskoczona wiara. Tych, którzy miłowali Jezusa, którzy podążali za Nim, kiedy był pośród nich. I po jego śmierci opłakiwali go i tęsknili za nim. A niektórzy kobiety poszły, aby jeszcze po jego śmierci okazać mu swoją miłość. I tym w pierwszej kolejności Jezus się objawił po swoim zmartwychwstaniu. Oni nie poszli tam do grobu, aby zobaczyć, czy on zmartwychwstał. Nie poszli do grobu, aby przywitać zmartwychwstałego. Poszli, aby namaścić jego martwe ciało. I szukali żyjącego wśród umarłych. I tych Jezus zaskoczył, kiedy im się objawił. I wiemy, że z uczniami wcale nie było lepiej. Niektórzy, tak jak Tomasz, potrzebowali osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Panem, aby uwierzyć, że to, co im powiedział, to, co im zapowiadał, stało się rzeczywistością. Zaskoczona wiara. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan uwierzyli, w stanie. Nie dlatego, że zostali zmuszeni do tej wiary, przeciwko własnej woli, ale dlatego, że byli blisko rzeczywistości tego wydarzenia, które ich przemogło. I wbrew ich rozumowi, i wbrew ich niewierze, i wbrew wszystkim obawom i lękom uwierzyli i stali się zwiastunami tej dobrej nowiny, że Jezus żyje. Pierwsze kazanie, jakie zostało wygłoszone publicznie po wylaniu Ducha Świętego, było kazaniem, które dotyka zmartwychwstania. Otwórzmy proszę list, y, dzieje apostolskie, drugi rozdział i przeczytajmy fragment kazania Piotra do zgromadzonych tam Żydów i prozelitów z wielu, wielu stron.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 Został cudownie uzdrowiony. Gdy Piotr i Jan stanęli przed starszymi żydowskimi, aby wytłumaczyć się z tego, co się wydarzyło, w wierszu dziewiątym Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim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 iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Kiedy czytamy dalej o nawróceniu Saula Starsu, który stał się jednym z największych apostołów Pana Jezusa Chrystusa, widzimy w dziejach apostolskich Jego kazania, Jego przekonywanie Żydów, że On jest Chrystusem i że On Powstał z martwych i żyje. Kiedy przechodzimy do listów apostolskich, widzimy, że ten temat, ta kwestia ciągle przewija się w listach apostolskich. Dzisiaj czytaliśmy z listu do Rzymian, z szóstego rozdziału, gdzie napisane jest pogrzebani, tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, Taki my nowe życie prowadzili. Jednym z najbardziej rozległych dyskursów na temat zmartwychwstania jest zapisany w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w piętnastym rozdziale. Nie będziemy czytali całości, ale tylko kilka wierszy od trzeciego do ósmego najpierw.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 Jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Wyobrażacie sobie, że w zborze w Koryncie, w którym nie brakowało żadnego daru łaski, byli ludzie, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Stwierdzili, że to jest niemożliwe, nie ma zmartwychwstania, to niemożliwe. Kiedy widzimy apostoła Pawła, który przemawia do zgromadzonych na Areopagu Greków, słuchają go tak długo, jak dochodzi do kwestii zmartwychwstania. Ale kiedy powiedział im, że Bóg wzbudził Jezusa to tam zaczęli się śmiać i drwić i powiedzieli, posłuchamy Ciebie innym razem. I tam nie brakowało racjonalistów. I tam nie brakowało tych, którzy byli gotowi przyłączyć się nawet do Kościoła. Byli gotowi, tak jak saduceusze, wierzyć w Boga i służyć Bogu, nie mając nadziei na zmartwychwstanie, na życie wieczne, nie wierząc w ogóle w duchowy świat. Dzisiaj mamy na świecie pełno takich Kościołów. Ludzi, dla których życie z Bogiem, wiara w Boga, zawęża się tylko do tego, co jest dzisiaj, tutaj, teraz. I to wszystko. Ludzi, którzy nie wierzą w piekło, nie wierzą w niebo, nie wierzą w Królestwo Boże na ziemi, dla których chrześcijaństwo to po prostu lepsze życie, według pewnej lepszej moralności, to służba społeczeństwu, służba potrzebującym, uciśnionym, miłosierdzie. Oczywiście te wszystkie elementy są częścią chrześcijaństwa, ale nie są sednem. W Koryncie byli tacy, którzy mówili: Nie ma zmartwychwstania. Paweł, jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Jeśli podważają możliwość wzbudzenia przez Boga kogoś z martwych, to podważają też zmartwychwstanie Chrystusa. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara, daremna, daremna. Taka jest wiara tych wszystkich, kościołów i ludzi, którzy nie żyją nadzieją zmartwychwstania. Nie mają społeczności ze zmartwychwstałym Panem, ale mają martwą religię, martwego nauczyciela i całą ufność pokładają tylko w tym życiu. Paweł mówi, to w takiej sytuacji to wszystko, co robimy, daremne. Więcej mówi, wówczas, jeśli tak by było, bylibyśmy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 Czyż Jezus nie rozprawił się z naszymi grzechami na krzyżu? Czyż nie wystarczyła Jego śmierć, aby zmazać nasze grzechy? Czy Chrystus musiał zmartwychwstać, aby oczyścić i uwolnić nas z naszych grzechów? Tak, to jest Boża pieczęć na Jego śmierci. To jest potwierdzenie, że On jest tym Mesjaszem, tym Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Bez zmartwychwstania sam krzyż, nie jest w stanie odczyścić człowieka z grzechów. Paweł mówi, jeżeli nie ma zmartwychwstania, to nadal jesteście w swoich grzechach. I ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I dzisiaj wielu ludzi mówi, że... Nie no, życie chrześcijańskie to, to zysk, moje małżeństwo jest lepsze dzięki temu, że stałem się chrześcijaninem, już nie mam nałogów, które kiedyś miałem, stałem się lepszym człowiekiem, ludzie mnie bardziej szanują, lubią. Nie upijam się, chodzę regularnie do pracy. Moje życie jest lepsze. Dlaczego jest to? Nawet jeśli nie ma zmartwychwstania, nawet jeśli nie ma życia, nawet jeśli nie ma piekła i nieba, to i tak jestem szczęśliwy, że uwierzyłem w Chrystusa, że, że jestem chrześcijaninem, bo moje życie jest lepsze dzięki Chrystusowi, nawet bez zmartwychwstania. Z pewnością zetknęliście się z taką argumentacją i z taką logiką, ale apostoł Paweł nie zgodziłby się z tym. Wiecie, dlaczego się nie zgodził? Bo nie żył w takim wygodnym świadku jak my. Dlatego, że dla niego wiara w Chrystusa oznaczała więzienia, prześladowania, straty, ciągłe niebezpieczeństwo, ciągłe zagrożenie. On wszystko stracił, żeby zyskać Chrystusa. On stracił swoją pozycję, wygodne życie i tak samo inni, którzy poszli za Chrystusem. I mówi, jeśli teraz to wszystko, co dostaliśmy, to to, co tutaj mamy, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich. Jeśli to jest wszystko, co dostajemy. Za wiarę w Chrystusa. Nie, apostoł Paweł wiedział, że to, co tutaj przechodzi na ziemi, te wszystkie ofiary, te wszystkie cierpienia, te wszystkie zmagania, cokolwiek tutaj mu przychodzi poświęcić Chrystusowi, jest wielkim zyskiem. On wiedział, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Tak jak powiedział w jednym z swoich listów do wierzących, nic nie będzie zapomniane. Najdrobniejsza rzecz, którą uczynicie w Jego imieniu. Nie jest zapomniana. Wasz trud nie jest daremny w Panu ale mamy wielką zapłatę u Niego. I On nie żył, jak dzisiaj wielu chrześcijan żyje, z oczami błądzącymi po tym świecie i oczekującymi Bożej zapłaty tutaj i teraz. Tak, potrzebujemy Go, tak jak tu dzisiaj się modliliśmy. Potrzebujemy Jego interwencji, potrzebujemy Jego pomocy, potrzebujemy Jego łaski, Jego siły, Jego rozwiązania. Ale wiemy, że nasza nagroda nie jest tutaj i teraz. Pełnia naszego dziedzictwa nie jest tutaj i teraz. Oczekujemy zmartwychwstania, oczekujemy pełni życia, oczekujemy objawienia się Synów Bożych. To jest nasza nadzieja, to jest nasze chrześcijańskie życie. Nasze oczy nie winny być zwrócone tutaj na ziemię, ale czytamy, że powinny być wysoko w górze, tam, gdzie Chrystus jest po prawicy Boga. Nasz skarb nie powinien być tu na ziemi, gdzie go łatwo możemy stracić, ale powinien być tam w niebie, gdzie go ani mól nie zeżre, ani rdza go nie zniszczy, ani złodziej go nie ukradnie. Jeśli w tym życiu, jeśli w Chrystusie tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, Jesteśmy pożałowania godni. Chyba, że nasze chrześcijaństwo nas nic nie kosztuje. Chyba, że nasze chrześcijaństwo to jest kolejny wyraz naszego egoizmu. I brania, i brania, i brania. I nic siebie nie dajemy. I nie poświęcamy się. I nie umieramy dla siebie samych, aby żyć dla Niego. Wtedy tak, możemy tak myśleć, że mamy jakiś zysk. Ale jeśli uczestniczymy w cierpieniach Chrystusa, to naszą nadzieją jest bycie uwielbiony razem z Nim. Wiesz, 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem, jest pierwszym, jest pierwocinami tych, którzy zasnęli. Zauważcie, że apostoł Paweł posługuje się tym samym językiem, którym Jezus się posługiwał. Kiedy mówi Łazarz, zasnął. Uch. Paweł wie, że chrześcijanie nigdy nie umiera. Najwyżej zasypia na jakiś czas ale będzie wzbudzony. Jego ciało zostanie przeobleczone w falebność, podobną do zmartwychwstałego ciała Pana Jezusa Chrystusa. I to jest nadzieja każdego wierzącego. Że to ciało, chociaż się starzeje, chociaż choruje, chociaż obumiera, nie będziemy z tym ciałem się na wieki borykać. Ale z swego dnia, jego dnia, otrzymamy nowe ciała. I cała pełnia naszego odkupienia się zamanifestuje. I to jest naszą nadzieją. To jest naszą ufnością, to jest naszą radością, chociaż dzisiaj y, zmagamy się nieraz z naszym ciałem i zmagamy się z tym życiem i zmagamy się z wyzwaniami, jakie nas spotykają, ale wiemy, że to się skończy, że to przeminie. To jest z jednej strony smutne, że wszystko na tej ziemi przemija, ale z drugiej strony to jest błogosławione, że wszystko przemija. Pamiętaj o tym, bracie i siostro, ja muszę o tym pamiętać. Kiedy jest źle, kiedy jest ciężko, pamiętaj, to przeminie. Pamiętaj, to przeminie. To nie będzie trwało wiecznie. Czasami to długo trwa. Czasami się przeciąga. Czasami myślimy, że już nie damy rady, ani chwili dłużej. Ale wiedz, że to minie. To minie. A czeka ciebie, jeśli wierzysz. Skarb niewzruszony. Chwalebna nadzieja. W drugim liście do Koryntian, czwarty rozdział, czternasty wiersz. Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z Wami przed sobą stawi. Galacjan, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz: Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wzbudził z martwych. Efezjan, pierwszy rozdział, dziewiętnasty, 20 wiersz.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 I uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I tak mógłbym czytać przez kolejne listy, gdzie widzimy, że to była fundamentalna sprawa wiary uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Nie zapominajmy o tym głosić. Obawiam się, że wiele naszego głoszenia zatrzymuje się przy krzyżu. Jeśli głosimy. Kiedy mówimy o krzyżu, koniecznie mówmy o zmartwychwstaniu. Że Jezus zmartwychwstał i przyniósł nam nadzieję zmartwychwstania. I my oczekujemy zmartwychwstania i nowego życia w chwale z Nim. Jeszcze jeden fragment z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg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 swojemu umiłowanemu apostołowi, uczniowi Janowi. Mówi do niego, jam jest pierwszy i ostatni. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. To jest fundament naszej nadziei, bracia, siostry. Jak czytaliśmy dzisiaj w słowach Pana Jezusa do Marty, Jezus mówi: Jam jest z martwych wstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Bogu. Czy wierzysz w to? <grym> Jeśli twierdzisz, że tak, to jak to wpływa na twoje życie? Obyś nie był w gronie tych, którzy wierzą ale nic to w ich życiu nie zmienia. Na koniec powróćmy do fragmentu, od którego dzisiaj zaczęliśmy i ponownie powoli przeczytajmy go, szukając w nim objawienia mocy zmartwychwstania i naszego udziału w nim. List do Rzymian, szósty rozdział ponownie. Paweł zaczyna od takiego pytania, które sugeruje, że to, co mówi, jest czymś fundamentalnym, czymś oczywistym, czymś podstawowym. Mówi, czy nie wiecie? Oczywiście, że wiecie. Mówię do tych, którzy wiedzą, którzy znają te sprawy, dla których nie jest to coś nowego. To jest coś, co zakładam, że wiecie. To pytanie to sugeruje. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni, zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w Jego śmierć zostaliśmy zanurzeni? Pogrzebani Tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć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 jest źródłem chrześcijańskiego życia, które jest wynikiem rozwiązania problemu grzechu. Nowego życia, które nie zasadza się na naszych ludzkich słabych wysiłkach, na naszych staraniach, ale zasadza się na mocy zmartwychwstałego Zbawiciela, który żyje w swoich naśladowcach i uzdalnia ich do prowadzenia nowego chwalebnego Życia. Czy zmartwychwstały, żywy Jezus jest mocą Twojego i mojego życia? To jest pytanie. Gdzie jest źródło mojego życia? Czy ono jest we mnie samym? Czy ono jest w drugim człowieku? Czy ono jest w moich umiejętnościach, możliwościach? Gdzie jest moja życiowa siła, moja zdolność? Gdzie to jest? czy w Nim jest Twoja i moja siła. Wszelka nasza zdolność i umiejętność podążania wyznaczoną przez Niego drogą. Jezus w nas to jedyna nadzieja zwycięstwa nad grzechem, światem, nad mocą szatana i śmiercią. Jedyna. Jezus w nas. Nadzieja chwały. Powstańmy, proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie Pragniemy tak żyć, jak mówi nam Twoje Słowo I zgadzamy się z Twoimi słusznymi wymaganiami Zgadzamy się, że ta droga, którą nam pokazałeś Którą Ty przeszedłeś Jest doskonała, jest słuszna i nie znajdujemy w sobie siły, ani zdolności, ani mocy, by tak żyć, jak Ty żyłeś. Jeśli Ty, Panie, nas nie uzdolnisz, jeśli Ty nas nie wypełnisz, jeśli Ty nie zamieszkasz w nas, a nasze ja umrze, nie jesteśmy w stanie podobać się Tobie, nie jesteśmy w stanie nic dla Ciebie wartościowego uczynić. Wszelkie nasze starania i wszelkie nasze wysiłki okazują się zawodne, okazują się słabe, okazują się nędzne. I przepraszamy Ciebie, drogi Panie, za wszelkie nasze cielesne próby sprostania Twoim wymaganiom, naśladowania Ciebie, podążania za Tobą, w naszej pysze, naszej zarozumiałości, naszej nadziei, że jest w nas coś dobrego. Ileż to razy potknęliśmy się, ileż to razy zawiedliśmy, ileż to razy zasmuciliśmy Ciebie, zraniliśmy innych. Wybacz nam, drogi Panie. Wybacz nam pokładanie naszej ufności gdziekolwiek poza Tobą samym, który wydałeś z samego siebie, aby nas ratować od nas samych, abyśmy mogli umrzeć, abyś Ty mógł w nas żyć. Jakież to słodka śmierć tego starego, grzesznego człowieka z jego pożądliwościami, które nas gubią, a jednak gdzieś wzdrygamy się czasami, a jednak gdzieś oglądamy w swoim doświadczeniu, Zmartwychwstanie tego starego człowieka, zwycięstwo grzesznego ciała, klęskę naszej wiary. Panie, wybacz nam. Wybacz nam, prosimy i daj nam oczy wiary, które oglądają Ciebie z stałego Pana. Pełnego mocy, świętości, sprawiedliwości, miłości, dobroci, wszelkiej cnoty. Obyśmy umiłowali Ciebie gorąco, abyśmy z wiarą oddali się Tobie. Obyśmy niczego nie wstrzymywali, abyśmy niczego nie chołbili, ale prawdziwie poddali się Tobie w posłuszeństwo i nasze członki oddali na oręż sprawiedliwości. Nasze ciała by były Tobie miłą ofiarą, wonnością miłą przed Tobą, bo taka winna być nasza służba. Prosimy, kochany Panie, niechaj ta rzeczywistość zmartwychwstania przemienia nasze życie. Niechaj nikt z nas nie będzie w gronie tych religijnych, obojętnych ludzi, Którzy wyznają ustami wiarę w Twoją śmierć i zmartwychwstanie i życie i przyjście powtórne, ale to nie wpływa na nasze życie. Zachowaj nas, Panie, od takiej religii. Zachowaj nas. Prosimy o łaskawą pracę Twojego Ducha w naszych sercach, aby to Słowo, które kierujesz do nas, przyniosło nam życie, przyniosło nam wyzwolenie. Tchnij w nie Twoje życie. Prosimy, drogi Panie, daj nam jego zrozumienie. Daj nam Jego doświadczenie. Prosimy w imieniu naszego Zbawiciela, naszego arcykapłana, naszego Pana i Króla, Jezusa Chrystusa. Amen.